z salmu 107 fragment I od pierwszego wiersza przeczytam. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwana wieki. Niech mówią odkupieni przez Pana ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili po pustyni, po pustkowie, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spagnieni, dusza w nich omdlewała. Wołali do Pana w niedoli swej, a On wybawił ich z utrapienia. Prowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ przeciwili się Słowom Bożym i pogardzili Radą Najwyższego. Serce ich ukorzył trudem. Słaniali się, a nikt nie pomógł. I wołali do Pana w swej a On wybawił ich z utrapieniem. Chciałem coś powiedzieć bardzo krótko. Zastanawiając się nad y, sprawą przemijania czasu czy też y, starego roku, nowego roku, na Ziemi wszystko jest cykliczne. I coś, co zwykle mówimy y, przy okazji tego, tego rodzaju to dokonujemy pewnych podsumowań. Po drugie dziękujemy Bogu, a po trzecie Mamy świadomość, że przed nami jest nieznane. Dlatego potrzebujemy Bożej pomocy. I myślę, że te trzy fakty są takie charakterystyczne. Przy okazji właśnie noworocznych spotkań mamy to na myśli. Chciałbym coś powiedzieć do tych trzech punktów. Czyli po pierwsze podsumowanie, pewien remanent tego, co się wydarzyło. A później, kiedy po tych trzech rzeczach powiem, to jeszcze chciałbym na krótko wrócić do psalmu 107. A więc, jeśli chodzi o, to, o ten duchowy remanent, o to, co Bóg nam, czym Bóg nas ubłogosławił w ciągu tych 365 minionych dni, Przypomina mi się Psalm 23 i tam jest powiedziane w ostatnim zdaniu dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I jeśli spojrzymy wstecz to niewątpliwie możemy to właśnie powiedzieć. Podsumowując te różne wydarzenia na pewno każdy osobiście czy w rodzinie mógłby coś powiedzieć, co się dobrego wydarzyło, patrząc wstecz. Możemy e, śmiało powiedzieć: Bóg nam błogosławił i dawał nam doświadczyć różnych rzeczy, które nas kształtowały i zbliżały do niego. E, myślę, że możemy powiedzieć o odwiedzinach Krystiana Rozentala, który był chyba w kwietniu, e, które były wielką radością, jako że to był czas, kiedy już nie było odwiedzin przyszedł rzeczywiście z słowem wielkiej zachęty, podając ileś przykładów z Biblii tego wyrażenia i Bóg dał się uprosić. Nie wiem, czy ktoś to sobie zanotował. Warto do tego jeszcze raz zajrzeć. Bóg rzeczywiście, jeśli prosimy, daje się uprosić, czy daje się ubłagać. I w ten sposób udziela nam kolejnej łaski. Możemy wspomnieć kilka razy, kiedy byliśmy sami w Wrocławicach, Bóg nam dał to miejsce, kiedy tego nie było. I znowu doświadczyliśmy tej radości, że mogliśmy być w społeczności i znowu mogliśmy doświadczać Bożego działania. Myślę, że w ostatnim czasie odwiedziny Brata tachera który na pewno wszystkich nas ucieszył. To, co mówił, wzywało i do uświęcenia i do zaufania Bogu. Myślę, że wszyscy doświadczyliśmy działania Ducha w tym czasie, w którym był. Nie pamiętam taki jeden moment, to jest może trochę zabawne, kiedy On opowiadał o tym, w jaki sposób poznał swoją żonę i jak miał zamiar się jej oświadczyć, ale nie, nie był w stanie tego zrobić. Ale kiedy na końcu, można powiedzieć, rzutem na taśmę to zrobił, ona powiedziała tak i ja wtedy pytam, to powiedz Renata, dlaczego Ty mu odpowiedziałaś tak? Ale ona nie zdążyła odpowiedzieć, tylko Harald mówi, bo ja się o to modliłem. I myślę, że to jest jeszcze jedna zachęta do modlitwy. Bóg wpływa na ludzi przez modlitwę bardziej niż przez nasze słowa. I myślę, że jedno wydarzenie, które wszyscy mamy w pamięci, to jest pogrzeb, czy też zamknięcie w trumnie Artura Glapiaka. Mam na myśli chrzest, ponieważ chrzest oznacza śmierć. Pochowaliśmy starego Artura. Teraz jest nowy. Nowy, żyjący dla Pana Jezusa. I to ewidentnie jest działanie Boże. Nikt tego nie sprawił, to Bóg sprawi. Możemy powiedzieć, Bóg działa między nami. A więc rzeczywiście ta łaska i dobroć towarzyszą nam przez wszystkie dni naszego życia. Teraz jeśli chodzi o ten drugi punkt, to z samo 68, 20 wiersz chciałbym poczytać. Błogosławiony niech będzie Pan. Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg w zbawienie nasze. To zdanie jest prawdziwe, ponieważ y, y, Pan mówi, aby y, na niego zrzucać ciężary. Ostatecznie on wziął ciężar naszych rzeczy na siebie. Ale y, inne tłumaczenia y, wskazują tutaj na troszeczkę inny sens tego zdania. To znaczy, że codziennie obciąża nas dobrem Bóg, zbawienie nasze. I to akurat pasuje nie. mi do tego tematu, to znaczy błogosławiony niech będzie Pan. Ten, który codziennie nas obciąża, obdarowuje Dobra. Można dostać tyle prezentów, że ciężko je unieść. I myślę, że gdyby zacząć liczyć to, co Bóg nam daje, to rzeczywiście byłoby to nie do uniesienia. Tego jest bardzo dużo rzeczy, o które bierzemy od tak naturalnie, bo to są. Ale mamy powód, żeby Bogu dziękować. Ale nie tylko za rzeczy miłe, bo musimy powiedzieć, że rzeczy niemiłe bardziej nas zbliżają do Boga niż te, które są przyjemne i cierpienia zmieniają nas bardziej niż radość. Dlatego Bóg działa we wszystkie sposoby. Czytałem ostatnio na temat cierpień chrześcijan w Nigerii, ponieważ tam są burzone domy, wyganiani ludzie, chrześcijanie, tam są burzone budynki, lokale zborowe czy kościelne, ludzie pracują z dnia na dzień wszystko i ci chrześcijanie rzeczywiście cierpią w tych czasach prześladowania. Co jest ciekawe, tam jest bardzo dużo kobiet o imieniu, grace i Mercy, czyli łaska i miłosierdzie. To tak jakby na przekór temu wszystkiemu, co ich spotyka, rodzice podkreślają łaskę Bożą i miłosierdzie Boga. Miejsce stanowiące jest to też w kontekście tego, byśmy powiedzieli teraz, co Bóg na to by powiedział, co Bóg mówi na to, co się dzieje. Ale kiedy czytamy na przykład Objawienie się Świętymstym dziesiąty wiersz. I tutaj y, mówią ci, którzy zostali zabici z powodu wiary. Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? powiedziane jest dalej w 11 wierszu i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsługi braci ich, którzy mieli podobnie jak oni pomyśleć. Trzeba powiedzieć bardzo dziwne pocieszenie. Tutaj Bóg nie mówi wstrzymał waszych prześladowców. Tutaj Bóg nie mówi, będziecie mieć znowu pokój, będzie jak było. Nie, On mówi. Jeszcze inni muszą umrzeć i inni muszą ponieść śmierć. Poczekajcie na nich. Wydaje się, co za beznadziejne słowa, ale to przecież jest Boże pocieszenie. Czyli są ucierpienia na tej ziemi, które muszą się wydarzyć. Bóg na to pozwala. A jednak możemy dziękować Bogu i ostatecznie możemy Go uwielbiać za to, kim jest. Dlatego, że Jego osoba jest ważniejsza niż nasza. Dlatego, że Jego cele są ważniejsze niż nasze. Dlatego, że Jego chwała jest ważniejsza niż nasza. I dlatego też należy, należy Mu się to oddawanie czci. I jeśli mówimy o tym, w trzecim punkcie, czyli wzmocnienie, to tutaj wiele wierszy można by zacytować. Chodzi by z Izajasza, z 21 10 wiersz. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja wodniem Twoim. wesprę Cię, a dam Ci pomoc. Podep Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Albo też może jeszcze lepiej słowa Pana Jezusa. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni. Aż do skończenia świata. To znaczy, że jesteśmy u progu, można powiedzieć, następnego odcinka czasu, następnego roku. Nie wiemy, co nas spotka. Nie wiemy, jak długo będziemy mogli się zgromadzać. Nie wiemy, jak długo będziemy jeszcze żyć. Nie wiemy, co się jeszcze może wydarzyć, jak bardzo życie może się skomplikować. Ale jednak mamy świadomość tego, że nasz Pan jest z nami. I to jest to, co powinno nam dodać otuchy, że możemy z nim mieć bliską serdeczną więź dzień problemu, nawet jeśli nie ma przy nas drugiego bieżącego człowieka. Nieraz bieżący może mówią, myślą czy składają sobie życzenia, żeby teraz ta epidemia się skończyła, żeby wszystko wróciło tak jak było. Ale takie życzenia nie stały się. Dlatego, że czas Filadelfii minął, jest czas Laodicei i znowu nie będzie Filadelfia, dalej będzie Babila. Nie ma w tym sensie lepszych czasów na Ziemi, które byśmy mogli oczekiwać, lepsze czasy są teraz. Dlatego powinniśmy raczej wzrastać w wierze i cieszyć się z tego, co Bóg nam daje dziś ponieważ czas łaski się kończy, a nadchodzi czas ucisku. Mm -hmm. Dlatego raczej powinniśmy podnieść wyżej głowy i spodziewać się przyjścia Pana, niż tego, że sprawy do ziemi położą się lepiej. Chciałbym wrócić na krótko do tego psalmu 107. <śmiech> ponieważ tu jest taka bardzo charakterystyczna rzecz, która się przewija, to znaczy... Na przykład w wierszu drugim czytamy, że Pan wyzwolił, w wierszu trzecim zebrał. Czyli widzimy Bożą łaskę, On wpływał na bieg spraw na ziemię. Dalej widzimy w wierszu czwartym, piątym ich yy, cierpienie, upadek, że błądzili, nie znaleźli drogi, byli głodni, dusza umlewała. I potem mamy w szóstym wierszu modlitwę, czyli wołali. I jego wybawienie, a on wybawił. Zobaczmy, to się powtarza znowu. Znowu jest dziewiąty wiersz. Napoił, napełnił, I znowu jego łaska. Dziesiąty wiersz. Znowu widzimy, że byli w tej sytuacji. Siedzieli w ciemności, związani nędzą i żelazem. Serce ich upokorzył trudem. słaniali się, ale znowu widzimy trzynasty wiersz. Wołali, i dalej wybawił. 17 wiersz znowu to samo. Wyprowadził, rozerwał. I znowu działa niebogą. Ale 17. Chorowali, cierpieli, byli bliscy bram śmierci. 19. Wołali, a On wybawił. I to się znowu powtarza. 20 wiersz posłał, wyratował. A 26. Pod koniec dusza już truplawa dalej, zataczali się, chwiali się, a XXVIII znowu wołali i znowu ich wybawili. Zobaczmy, że takie koło, które się cały czas kręci, Boże działanie, ludzki upadek, modlitwa, wybawienie, Boże działanie, upadek, modlitwa, wybawienie, to się ciągle powtarza. Nie chodzi mi o to, że teraz to w naszym życiu ma takie koło się kręcić, ale zmierzam do tego, że kiedy wołamy do Pana, to On odpowiada. I udziela swojej łaski. Zauważmy, że cztery razy w tym psalmie powtarza się ten jakby refren w wierszu ósmym. Czytamy, niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego, za Jego cuda i synów ludzkich. Wiersz ósmy, 15, 21 i 31. pierwszy. Bóg jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. I Bóg udziela tej łaski tym, którzy Go wzywają. Tym samym pięknie kończy się na ubogiego podniósł z lęzy, 41 wersja. Rozmnożył rodzinę jak człowiek. Czyli ostatnie zdanie. Kto jest mądry, niech się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. A więc dobrze jest zastanowić się nad tym, co jak Bóg działa w naszym życiu, dobrze jest to zauważyć i dobrze jest dziękować Panu. Mąż, który mąż Boży, który przez swoje życie dużo doświadczył. I ten mąż Boży właśnie jest opisany w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, 24 wiersz. Mowa jest o Mojżeszu. 25 wiersz mówi i wolał raczej znosić ucisk z wespół z ludem Bożym. Widzimy, że Mojżesz był człowiekiem, który Bóg miał zwrócone na niego swoje oczy i kiedy był w koszyku na Nilu, Bóg go zachował i dał go wychować Później, kiedy Dorus, to jednak nie zgodził się, aby go zwano synem córki Faraona. Woleł, wo, wolał właśnie znosić i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemiejącej rozkoszy grzechu. Widzimy, że ten człowiek wybrał to, co jest Boże. I te... On ma... Yy, przeżył 120 lat i... W każdym tym okresie swojego życia, to znaczy, że kiedy y, podjął decyzję, że nie chce się nazywać synem córki Faraona, miał 40 lat, kiedy, y, kiedy wyszedł z Egiptu, znaczy kiedy y, jak powiedzieć, poszedł do y, tego swojego teścia, to tam przebywał 40 lat, i po tych 40 latach, kiedy Bóg z nim przebywał na pustyni, powiedział do niego, że wróćcie do Egiptu i wyprowadź mój lud. Także i znowu 40 lat prowadził ten lud przez pustynię i Bóg go pogrzebał i nawet nie ma grobu, gdzie można by było, ktoś z ludzi mógłby go uczcić. Dlatego, że właśnie że to był mąż Boży, który chodził z Bogiem. I jak, jakby taką najważniejszą rzeczą w jego życiu było to, że był skromny. I że wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym. I niech to właśnie też i to Słowo będzie dla nas. Yy, on będąc młodym człowiekiem, 40 lat w tamtym okresie, było to dla niego, yy, może powiedzieć tak, przebrzmiało bardzo szybko. A mimo to wolał właśnie znosić to yy, z tym ludem, że on był 40 lat na pustyni i modlił się za tym ludem, który był właśnie w Egipcie i Bóg yy, widział jego pragnące serce, że że właśnie wolał paść trzodę swojego teścia Jetry, niż właśnie zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Niech to też i dla młodych będzie zachętą, że właśnie ten mąż, który przeżył te lata, później Pan razem z Eliaszem postawił go przy sobie i właśnie w ten sposób go uczcił, że pokazał mu jakby może być tej Bożej chwały y, całą tą ziemię obiecaną, którą właśnie on chciał, tak, pragną, tak pragnął zobaczyć. Widzimy, że ten mąż wiele się modlił, y, wielokrotnie, wielokrotnie widzimy, 40 dni y, z Bogiem przebywał na górze, y, zeszedł na dół, oblicze jego jaśniało, że nawet my, y, lud izraelski bał się patrzeć na oblicze Mojżesza. Także kiedy patrzymy wstecz, albo nie inaczej, kiedy patrzymy wstecz, tak jak na tego męża, to możemy podziwiać go, że on to wszystko przeszedł z Bogiem, który ten lud jego, który prowadził, nie był ludem y, takiego miękkiego serca, ale był ludem twardego serca. Trudno było mu z nim, ale on się modlił i Bóg go, Bóg go wysłuchiwał i zachowywał ten lud i ten obłok nie odchodził od tego ludu i prowadził go przez te 40 lat po pustyni także widzimy, że ten jest to jeżeli patrzymy do tyłu to zawsze widzimy, że Bóg jest tą pomocą trudno nam jest i tak samo i Mojżesz był w takim okresie kiedy Bóg mówi do niego, wyprowadź mój lud, to jednak on wzbraniał się i mówi, że ja jestem ciężkiej mowy, ja jestem trudnego języka, pośli kogoś innego. I tak samo właśnie jak ten rok jest przed nami, to trudno nam jest przewidzieć, co będzie w przyszłości. Ale kiedy właśnie Bóg mówi do niego, że Aaron będzie twoimi ustami, jakby przewidział już to, ale przecież Mojżesz sam zaś wykonywał tą pracę i nie musiał mieć żadnego pomocnika. Ale chciał, aby było, było to zachętą dla Mojżesza i posłał dla niego, do niego Aarona. Także jest na pewno we dwójkę służy się lepiej Bogu, ale też Bóg chce nas nauczyć, abyśmy umieli służyć sami. Chodzili z Bogiem I tak te dzieci Może jak Bóg da Będą nam śpiewać, że Mocną ręką trzyma mnie To właśnie Ja myślę, że Trzymał nas mocną ręką Tego wielu doświadczyło I będzie Jeśli będzie jego wolą Dalej nas trzymał mocną ręką Jest też Jezus sam w drogą życia. Dwieście trzy.